Na czas podnoszenia tej ciężarówki, i wyciągania jej z rowu, droga jest zablokowana. Objazd przez Wilczyn. Minęła godzina 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Piotr Paszkowski. Groźny pożar zakładu utylizacji opon w miejscowości Rożental na Pomorzu. Historyczne rekordy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. W nocy koniec kosmicznej misji Artemis II. Łonie zakład utylizacji opon w miejscowości Rożental w powiecie trzewskim na Pomorzu. Pożar nie jest opanowany. Strażacy próbują ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mówił w TVP Info młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik pomorskiego komendanta Straży Pożarnej. Sytuacja jest dynamiczna ze względu na charakter palących się materiałów. Działania strażaków polegają przede wszystkim na intensywnych działaniach gaśniczych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przybył również na miejsce w celu monitorowania jakości powietrza oraz zadysponowano specjalistyczną grupę chemiczno-okologiczną z Gdyni w celu monitorowania atmosfery. Gaszenie ognia może zająć wiele godzin. W pożarze nikt nie ucierpiał.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 Kończy się misja Artemis II. Po godzinie drugiej w nocy czasu polskiego astronauci powinni wodować na Pacyfiku w pobliżu wybrzeża Kalifornii. Lądowanie ocenianie jest jako bardzo trudna operacja. Kapsuła wejdzie w ziemską atmosferę z prędkością około 40 tysięcy km na godzinę. Temperatura na jej podstawie osiągnie ponad 2700 stopni Celsjusza. To połowa tej panującej na powierzchni Słońca. Astronauci będą wtedy narażeni na silne przeciążenia. Aby je zminimalizować, statek będzie dwukrotnie wchodził w atmosferę. Mówi Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Za pierwszym razem odbiją się atmosfery Ziemi. Drugie wejście będzie już to docelowe. Można to porównać trochę do rzucania kamienia po wodzie tak zwaną kaczkę. Kapsuła ma wylądować na oceanie spokojnym, bo jak podkreśla ekspert, woda dla tego statku jest bezpieczniejsza niż ląd. Gwarantuje tak zwane miękkie lądowanie, a poza tym jest daleko od um, infrastruktury, od, od miast, od, od domów. Za dwa lata planowany jest powrót człowieka na księżyc w ramach załogowej misji Artemis 4. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. W czasie misji Artemis 2 statek z załogą okrążył księżyc znalazł się najdalej od ziemi w historii. To są aktualności jedynki. Wały przeciwpowodziowe na rzece Wieprz w okolicach Dęblina będą przebudowane. Za ponad 106 milionów złotych powstanie nowy wał o długości prawie dwóch kilometrów, a prawie czterokilometrowy odcinek obwałowania w Dolinie Dęblin Masów zostanie przebudowany. Będzie to ważne dla jednostki wojskowej, która znajduje się w pobliżu, mówi dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Marcin Troć. To jest ponad 5,5 kilometra wałów, które będą zabezpieczać miasto Demlin oraz infrastrukturę krytyczną, jeśli chodzi o lotnisko Demlin. Pamiętajmy, że obszar ponad 1000 hektarów będzie zabezpieczony. Prace mają rozpocząć się w tym roku, a skończą się za dwa lata. Nie żyje Jacek Magiera, drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski. Podczas kariery zawodniczej wywalczył dwa mistrzostwa, jeden puchar i super puchar Polski. Grę rozpoczął w barwach Rakowa-Częstochowa. Później był związany głównie z Legią Warszawa. Jednym z jego trenerów w stołecznej drużynie był Dariusz Kubicki. To był nie tylko dobry piłkarz, trener, ale przede wszystkim właśnie człowiek. Zawsze, zawsze miał w sobie taką żyłkę pomagania, pamiętam, jeszcze jak prowadziłem go w Legii, to pomagał tym młodszym, bo wiadomo, że Jacek był bardzo zdolny. Od lipca ubiegłego roku Jacek Magiera był drugim trenerem reprezentacji Polski. Zmarł w wieku 49 lat. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda.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 W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie we Wschowie, Dębicy i Jastrzębiu, Zdroju umiarkowana. 7% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez całą noc można normalnie korzystać z prądu. Jedynka. Polskie Radio.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 Zapraszamy w niedzielę po 20. Michał Strzałkowski i Agata Kowalska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kwestia sporna. Dzień dobry, to Leszek Jarzewski. Witam Państwa w Kwestii Spornej. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy grozi nam polegzyt. A moimi państwa gośćmi są Adam Traczyk, dyrektor Morning Common Polska. Dzień dobry, dobry, kłaniam się. Oraz Bartłomiej Nowak, Akademia Finansów i Biznesu a także Team Europe, Zespół Doradców Komisji Europejskiej. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Panowie, no to porozmawiajmy o tym, dlaczego my rozmawiamy w sumie o polexicie, skoro Polska zawsze jest w czołówce krajów pro-euroentuzjastycznych. Wciąż ogromna większość Polaków popiera członkostwo w Unii Europejskiej. Faktem jest, że pojawił się w ostatnim czasie jeden sondaż, gdzie było około 25% zwolenników wyjścia z Unii Europejskiej, no ale to wciąż jest zdecydowana mniejszość, więc porozmawiajmy o tym, czy ten polexit to jest jakiś polityczny miraż, jakiś sposób na to, żeby zjednoczyć obóz rządowy i atakować opozycję i prawicę, czy też to jest jakaś realna perspektywa? Adam Traczek. To chyba zależy od tego, jaką przyjmiemy sobie perspektywę czasową faktycznie, bo oczywiście po Lexit w takiej krótkiej perspektywie czasowej nam na pewno nie grozi, ale też na pewno David Cameron, premier Wielkiej Brytanii, nie spodziewał się nigdy, że obrany przez jego, przez jego polityczny kurs także doprowadzi do referendum brexitowego i samego brexitu, więc wydaje się, że jest to kwestia, o której możemy i powinniśmy dyskutować, także dlatego że stosunek Polaków do Unii Europejskiej się faktycznie zmienia. On ewoluuje. On staje się z jednej strony bardziej dojrzały, bardziej asertywny. O tej Unii Europejskiej coraz więcej wymagamy. Nie czujemy się już jako taki, no można powiedzieć młodszy brat. Nie uważamy, że z Brukselą powinna nas łączyć taka relacja mistrz uczeń, ale że jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i mamy prawo właśnie do większej asertywności, do silniejszego kreowania tego, co się dzieje na poziomie unijnym. Jednocześnie też dla części Polaków sama krytyka Unii Europejskiej, czy poszczególnych polityk Unii Europejskiej, nie stała się synonimem bycia eurosceptykiem. Dajemy sobie to prawo do krytyki Unii Europejskiej bez konieczności, że tak powiem, opowiedzenia się, czy stanięcia na stanowiskach poleksitowych. No a z drugiej strony oczywiście mamy także ewolucję tego, co dawniej nazywało się stanowiskiem eurorealistycznym do no, pozycji jednak eurosceptycznych, prezentowanych przede wszystkim przez, przez obóz prawicowy Prawa i Sprawiedliwości, gdzie wydaje się, że faktycznie dochodzi do takiego coraz, coraz większej, można powiedzieć, alienacji czy coraz większego takiego mentalnego, intelektualnego, ale i emocjonalnego odejścia od poczucia jakiejś takiej wspólnoty z Unią Europejską. Bartku, czy polexit to straszak, a może samo spełniająca się przepowiednia? Ja może powiem, co wywołało w tej chwili bezpośrednio tą debatę o Poleksicie? I takim dzwonkiem alarmowym była sprawa sejfu, czyli... To są fundusze na obronność, tanie pożyczki, znacznie tańsze niż gdziekolwiek indziej i wydawałoby się, że jeżeli jest jakikolwiek punkt, który może łączyć nasze elity polityczne z różnych stron sceny politycznej, że jeżeli jest jakaś sprawa zupełnie niekontrowersyjna, korzystna dla kraju, i ważna dla kraju w, w okresie takim, jakim mamy, czyli, czyli po, po naszej wschodniej stronie wojny z Ukrainą i potrzeby wielkiej zbrojeń, no to jest właśnie program SAFE. I jeszcze Prawo i Sprawiedliwość do niedawno też zachwalało ten program. I nagle, w zupełnie niespodziewany sposób, stało się tak, że ta niekontrowersyjna sprawa stała się obiektem wielkiej debaty wielkiej kontestacji i tego, że argu jakość argumentów tam używanych, ona się zasadzała co do fundamentalnego stosunku do Unii Europejskiej, czyli kwestii suwerenności. I kwestia suwerenności tam była potraktowana przez tą prawą stronę sceny politycznej w taki sposób, który łatwo można połączyć z możliwością polexitu, bo powiedzenie o polexicie to już jest tylko krok od tego. Dlatego, że ja sobie nie potrafię wyobrazić innych obszarów, w których prawa strona sceny politycznej mogłaby być za Unią Europejską. Save był takim najbardziej prostym tutaj przykładem i to bezpośrednio wywołało, ale pośrednio jest jeszcze dłuższy trend, o którym też trzeba mówić. Język odnośnie opisywania spraw europejskich od dłuższego czasu jest głównie negatywny. I to nie po jednej stronie sceny politycznej, tylko po obu stronach sceny politycznej. Unia nie ma obrońców. I z takich... To kim jest To jest bardziej skomplikowane, ale ja podam Drobne przykłady, ale bardzo znaczące, w których to Unia nas w języku naszych polityków atakowała, próbowała nam narzucić coś, odebrać suwerenność. i Unia była czymś zewnętrznym i tutaj rząd poza takim tonem przekazu bardzo się nie różnił z opozycją. I to była sprawa Mercosuru, czyli porozumienia z Ameryką Południową Handlowego. To była sprawa polityki migracyjnej i paktu migracyjnego. To była sprawa polityki klimatycznej, gdzie... Wszyscy w zasadzie mówią, że Unia ma jakieś poronione pomysły, z których się trzeba wycofać. Że Unia tylko narzuca nadmierne regulacje, bo była też debata o regulacjach. I w dodatku jeszcze to było dosyć znaczące, że myśmy nie obchodzili w żaden poważniejszy sposób dwudziestolecia naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Mówię o, o tej stronie koalicji rządzącej. To się nie objęło żadnym echem, więc Unia dzisiaj nie ma obrońców i to jest dłuższy proces. Poruszyłeś ten temat sejfu. Chciałem na chwilę spojrzeć na ten temat, bo on jest taki jakby najświeższy z perspektywy wyborcy, czy nawet może bardziej przedstawiciela aparatu zjednoczonej prawicy, PiSu, czy generalnie prawej strony. Mamy fundusze KPO uruchomione dopiero po tym, kiedy Morawiecki oddał władzę za rządów Tuska, w sensie ustawowym, w kwestii praworządności, no bo to był ten główny powód, dla którego KPO nie zostało uruchomione. tak? Czyli fundusze, można powiedzieć, około- czy pokovidowe zostały uruchomione dopiero za nowego rządu. Czy my możemy się dziwić, że polska prawica uważa kolejny mechanizm warunkowości za zagrożenie? Nie wiem, czy dla suwerenności, ale dla swojej suwerenności jako potencjalnych rządzących Polską. Adam Traczek, czy ty nie uważasz, że z ich perspektywy skrajnie proamerykańskiej, która w Polsce ma wielu popleczników, fundusze, które będą kontrolowane de facto przez Brukselę nie będą mogły być elementem naszej rozgrywki z Waszyngtonem, no to to było jakieś realne zagrożenie, nawet mimo korzyści, jakie dodawało dla polskiej gospodarki. No oczywiście ten pewien uraz po, po KPO, po Krajowym Planie Odbudowy, no silnie jednak uderzył w polską prawicę i on jest taką raną, która, która się chyba jeszcze nie zagoiła. No ale nie mniej nie, nie ściąga to odpowiedzialności też z, z polityków prawicy, którzy wydaje się nie mają żadnej konstruktywnej wizji tego, jak Polska powinna funkcjonować w Unii Europejskiej. To jest to, o czym właśnie mówił Bartek Nowak. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne podkreślić bo na dobrą sprawę słyszymy od polityków prawej strony, że Unia Europejska nie daje rady sobie z jedną rzeczą, z drugą rzeczą, z trzecią, z czwartą, z piątą. Mamy bardzo długą litanie tego, z czym ta Unia Europejska sobie nie radzi, jak bardzo zagraża naszej suwerenności, naszej niepodległości, nawet naszej, naszej państwowości. A na końcu słyszymy od przedstawicieli przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, ale za poleksitem to my się nie opowiadamy. To, jest, to nie jest logiczna, logiczny ciąg, który, który tutaj się układa, więc mamy oczernianie Unii Europejskiej, które kończy się jednak stwierdzeniem, ale jednak zostajemy w tej Unii Europejskiej. Tylko pytanie się rodzi wtedy w głowach wyborców, po co? Po co mielibyśmy zostać w tej Unii Europejskiej, skoro ona nam wyrządza e, same krzywdy, krzywdy. I w tym sensie e, z punktu widzenia siły politycznej, która no, odgrywa centralną rolę też polskiej polityce, rządziła tyle lat i być może niedługo będzie znowu u władzy, to jest na dobrą sprawę taka deklaracja całkowitego bankructwa, jeżeli chodzi o, o zdolności też prowadzenia polityki europejskiej, o zrozumienie tego, jak funkcjonuje polityka w, w Unii Europejskiej i też realizacji polskich interesów. To jest na dobrą wypisanie się z realnej polityki na rzecz polityki czysto deklaratywnej, polityki, która opiera się tylko i wyłącznie na symbolach, a nie na realizacji polskich, polskich interesów. I w tym sensie oczywiście ten uraz po KPO jest czymś realnym i czymś, co można i powinno się brać pod uwagę. Także w takich analizach, można powiedzieć, no, psycholizujących już troszeczkę. Niemniej nie jest to w żadnym wypadku usprawiedliwienie dla, w tym momencie no, jakby nie patrzeć na artylentykę sejmową, największej siły politycznej w polskim parlamencie. Bardzo. Ja bym doprecyzował odnośnie urazu o KPO, bo to tylko część prawicy ma taki uraz, ta część związana z panem Ziobrą, prawda? To premier Morawiecki mówił i też były minister spraw europejskich Konrad Trzymański o tym, że tak naprawdę do tej warunkowości Unii Europejskiej, którą wpleciono w KPO, no do, doprowadziła Solidarna Polska i to, to ugrupowanie. I gdyby ono było trochę większe i trochę bardziej ugodowe w negocjacjach z Unią Europejską, to pewnie by tej warunkowości nie było, ale ona teraz jest już w ogóle we wszystkich funduszach europejskich i to trzeba powiedzieć. Mamy coś takiego jak prokuratorię europejską, czyli jeżeli pieniądze europejskie są defraudowane, no to wtedy jest odpowiedni urząd zajmujący się tym. Więc to jest już trend taki nieunikniony i czy to będzie safe czy to będzie jakikolwiek inny program, ta warunkowość jest. To jest kwestia sporna. Kontynuujemy rozmowę po piosence. Gold in this river that I've been. kwestia sporna. Rozmawiamy o tym, czy grozi nam polexit. Moimi państwo gośćmi są Adam Traczyk i Bartłomiej Nowak. Panowie, teraz chciałem porozmawiać o tym, jak zmieniła się Unia od czasu, kiedy my do niej weszliśmy w 2004 roku do dzisiaj, bo jednak jest to trochę inny projekt. Daniel Pers, badacz, który dobrze przewiduje wyniki wyborów, postawił taką tezę, że mniej więcej od czasu konfliktu wokół KPO i wymiaru sprawiedliwości Unia Europejska ma wizerunek projektu coraz bardziej ideologicznego. Mówię o wizerunku, nie mówię, że tak jest, czy on tak nie mówi. Wcześniej Unia jednak dużo bardziej kojarzyła się z taką drogą do modernizacji Polski. Chciałem Was zapytać, czy faktycznie są jakieś argumenty za, za tą tezą, że Unia wchodzi coraz bardziej w takie polityczno-ideologiczne tematy, i że to może budzić opór tej części prawicy, która raczej widziała Unię jako projekt jednolitego rynku, który nie będzie się wtrącał w sprawy wewnętrzne. Bartku, Bartłomiej Nowak. To znaczy, mnie się to wydaje takie dosyć oczywiste, dlatego że Unia dzisiaj dotyczy... W zasadzie wszystkich polityk publicznych. I tak nie było w 2004, jak wstępowaliśmy. Yy, nie było, było też. Tak, prawda? To te, te obszary integracji się trochę posuwały, ale teraz rzeczywistość w ogóle jest znacznie bardziej skomplikowana. I tutaj, takim bardzo logicznym uzasadnieniem jest na przykład wobec prawicy, że rynek wewnętrzny nie może działać, jeżeli nie mamy yy, sprawiedliwych sądów w różnych krajach. To, to nie, nie, nie istnieje rynek wewnętrzny, prawda? Jest bardzo wiele dziedzin, które się ze sobą wiążą. Tak jak polityka energetyczna wiąże się z klimatyczną, Unia osiągnęła wielki sukces w polityce energetycznej po ataku Rosji, trzeba powiedzieć. Ale to jest też powiązane ze zmianami związanymi z, z, z klimatem, o, w Polsce występuje tylko ten negatywny przekaz, więc wydaje mi się, że taka nieodrobiona lekcja polskiej prawicy to jest po prostu ta, taka definicja suwerenności trochę na sposób XIX-wieczny. I to jest niezrozumienie tego, że suwerenność to jest zdolność do działania i że tą zdolność do działania państwa narodowe po prostu tracą. I że nie ma w Unii Europejskiej państw dużych. Są tylko są takie, które być może nie wiedzą, że, że są jeszcze małe. Ale poza tym są wyłącznie małe. I my musimy działać razem, że to wymusza na nas po prostu rzeczywistość, jeżeli chcemy odpowiadać na takie zagrożenia jak Rosja w dziedzinie bezpieczeństwa, prawda? Do, do niedawna Unia nie była żadnym graczem w dziedzinie bezpieczeństwa, a teraz w sposób ewidentny przesuwa się w kierunku tego, co politolodzy określają jako twarda siła. Przeznacza niemałe pieniądze na zbrojenia na poziomie europejskim, prawda? Zaciąga pożyczki. To jest coś, czego wcześniej nie było. I oczywiście ta dziedzina to jest bardzo delikatna sprawa, bo ona dotyka suwerenności, ale tak samo suwerenność dotyka brak posiadania polityki monetarnej. Tak samo suwerenności dotyka brak kontroli granicznych. I to są, to są takie lekcje, które my teraz po tym dwudziestoparuleciu już członkostwa musimy trochę przerobić, bo myśmy to Unię po prostu zrozumowali w dosyć uproszczony sposób i, i teraz czas na kolejne kroki. Adamie, pytanie do Dada Matryczka. W twoich badaniach sprzed dwóch lat yy, znalazłem taką daną, że 41% Polaków uważało, że integracja europejska poszła za daleko. To było niecałe dwa lata temu. I chciałem cię zapytać, czy jak to interpretować? Czy to jest trochę tak, jak dobrze, jeśli dobrze zrozumiałem to, co powiedział Bartek Nowak, że my nam trochę ta Unia uciekła, jakby postrzeganie tej Unii, tak? dużej części opinii publicznej, my jakby nie zauważyliśmy, że ona się zmienia, a my mentalnie pozostaliśmy, czy przynajmniej prawica pozostała w jakiejś takiej Unii sprzed 20 lat. Czy tak jest tak, że Unia w istotny sposób się zmieniła, i można powiedzieć, że nawiązywałeś do Brexitu i do referendum, które Cameron zwołał. Można powiedzieć, że było trochę spóźnione referendum nad traktatem z Maastricht, prawda? Czy nad traktatem lizbońskim. W każdym razie taki rodzaj referendum, które miało na nowo określić warunki członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Cameron coś tam wynegocjował. Ale można powiedzieć, że ta Unia się bardzo zmieniła od tej, do której wchodzili zresztą toryści w latach 70. I teraz jest pytanie takie, czy ta Unia się na tyle zmieniła, że z punktu widzenia wyborcy... Proeuropejskiego, europejskiego prawicowego sprzed 22 lat, to jest trochę nowa Unia i że nie należy się dziwić, że tylu Polaków uważa, że w niektórych obszarach na przykład migracja, klimat, czy sprawy, nawet takie dotyczące kwestii e, prawnoczłowieczyk, jak uznawanie małżeństw, że to nie jest ta Unia, na jaką oni się pisali. No musielibyśmy przede wszystkim też zacytować drugą część tego, tego badania, bo mniej więcej tyle samo Polaków wówczas uważało, że integracja powinna być pogłębiana, więc widzimy tutaj pewne, pewne też z jednej strony pęknięcie, ale też dość realistyczne chyba podejście ze strony polskiego społeczeństwa, ale też odzwierciedlenie naszych podziałów politycznych we wszystkich innych obszarach. No, nie ma co ukrywać, że Unia Europejska dzisiaj jest znacząco inna niż była 20 lat temu, czy, czy, czy nawet jak sobie spojrzymy historycznie jeszcze, jeszcze dalej, co ona ewoluowała dlatego, że w wymagały tego zewnętrzne okoliczności. I dlatego także, że politycy europejscy, a mówiąc politycy europejscy, nie mówię o urzędnikach Komisji Europejskiej czy, czy, czy, czy nawet europosłach siedzących w Brukseli, ale mówię o przywódcach suwerennych państw europejskich. Premierach, ministrach, rządach i tak Kto dalej. Kto jest traktor No dokładnie tak, do, dokładnie tak. Ale Unia Europejska ewoluowała dlatego, że politycy krajowi, można powiedzieć, dostrzegali, że ona powinna wypełniać także inne funkcje, które służyłyby także ich, ich narodom, i, i ich państwom. No, jeżeli sobie przypomnimy, e, dlaczego doszło do głębszej koordynacji w sprawach migracyjnych, no bo kryzys migracyjny 2015 roku pokazał nam, że żadne jedno państwo nie jest w stanie sobie radzić z taką, z taką skalą kryzysu i ta odpowiedzialność musi zostać rozłożona na więcej, więcej państw. Jak sobie spojrzymy na okres pandemii, no to możemy być pewni, że w Polsce byśmy nie zobaczyli ani jednej szczepionki, gdyby Niemcy, Francuzi zalali, że tak powiem, rynek, czy, czy, czy przejęli ten, ten rynek szczepionek i po prostu z tego rynku... Dla swoich obywateli wykupili, a dzięki Unii Europejskiej mieliśmy koordynację tych zakupów i wspólne zakupy. Tak samo odbudowa popandemiczna. Nie mielibyśmy takich inwestycji, nie mielibyśmy KPO dla poszczególnych pojedynczych państw, tylko mielibyśmy niemieckie inwestycje publiczne, które znowu by pozycjonowały wybrane państwa, te najbogatsze w dużo, dużo lepszej pozycji. Faktem jest, że wyborca, e, szczególnie prawicowy, może czuć się zagubiony w tej rzeczywistości, ale w dużej mierze dlatego, że jego prawicowy przedstawiciel polityczny, liderzy e, prawicy politycznej, szczególnie, szczególnie w Polsce, nie tłumaczyli tego, co się dzieje. Nie tłumaczyli wyborcom, dlaczego pewne kroki są podejmowane, dlaczego także oni podejmowali takie, a nie inne decyzje. Jeżeli spojrzymy sobie na największy, można powiedzieć, taki krok integracji Unii Europejskiej w ostatnim dwudziestoleciu, już po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, no to jest wspólny dług i, i plan, plan odbudowy. No, on został przyjęty za rządów eurorealistycznej, być może euro prawicy, prawicy w Polsce, która jednocześnie niosła nas w swoich barkach te reformy, a werbalnie krytykowała je w na, e, na, na całej, na ca całej rozciągłości. Więc mieliśmy tutaj ogromny dysonans i to, że wyborca prawicowy dzisiaj czuje się zagubiony tą sytuacją, wynika także z tego, że po prawej stronie sceny politycznej zabrakło takich mądrych przewodników, którzy by troszeczkę za rękę poprowadzili wyborców, tłumacząc im, dlaczego pewne rzeczy się dzieją i dlaczego oni na te rzeczy także się godzą. Pytanie do, do, do Bartłomienia Nowaka. A może Unia powinna trochę wziąć pod uwagę te głosy euro w których jest coraz więcej, dochodzą do władzy w niektórych krajach i także się zmienić w kierunku nieco mniejszej integracji, przynajmniej w niektórych obszarach, a nie ciągle tylko większej integracji. Tutaj Adam dotknął niesłychanie istotnej rzeczy. Otóż ja postawię taką tezę. Gdyby Unia Europejska była organizmem statycznym, to by już jej nie było. I to, że te kryzysy, o których Adam powiedział, że Unia je przeszła, pokazała, że jest o wiele trwalsza niż jest, ale to właśnie niż wydawało to znaczy? nam się, A, niż, się niż nam się wydawało i przez to się musiała rozwinąć w odpowiedzi na te kryzysy. Więc to, co się stało, to była odpowiedź na sytuację, w której głębsza integracja stała się koniecznością. A to z głosaniem przeciwników, demokracji. Ale, ale jeszcze chwilę. Ja też zwrócę uwagę na całą filozofię Unii Europejskiej, bo... Ten element dynamiki rozwoju, czyli, czyli nie stania w miejscu, on już jest dawno zapisany. To jest dokładnie Unia, do jakiej my przystępowaliśmy, bo przypomnę tylko istniejącą od traktatu Maastricht w preambule podstawowego traktatu Unii Europejskiej formułę o jak najściślejszej integracji, po angielsku and ever closer union. To, to jest w fundamencie Unii Europejskiej, dlatego że istnieje świadomość, że dzisiejsze problemy są tak złożone, tak problematyczne, że my ich nie jesteśmy w stanie rozwiązać na poziomie państw członkowskich. I teraz gdzie jest problem? Otóż problemem jest to, o czym też Adam wspominał, że jeżeli elity polityczne nie tłumaczą tej, tych zmian w Unii Europejskiej, że to jest element dynamiczny, ale jego na bieżąco trzeba tłumaczyć, wyjaśniać. I teraz pytałeś, Leszku, czy Unia bierze pod uwagę te, te różne inne głosy? I najlepszym przykładem jest polityka klimatyczna, czy też wycofywanie się z części regulacji, upraszczanie, które się dzieje teraz. Ale ETS od dalej obowiązuje? Nie, nie, ma nie ale się w z chwilę. dzięki ETS-owi, my w tej chwili, podczas kryzysu w cieśni Ormus, Dzięki ets uniknęliśmy znacznie poważniejszego kryzysu, chcę powiedzieć. Tylko pytanie, co się dzieje z pieniędzmi za handel emisjami, bo my też dostajemy pieniądze za to Polska i na co je Polska wydała? Na kopalni. To jest kwestia sporna. Kontynuujemy rozmowę po piosence. Program pierwszy Polskiego Radia. Nie pytaj mnie o drogę, bo nie wiem dokąd i... Li... I nie proś mnie o wodę, choć sercu chce się pić. Zmęczone szybkim życiem, w końcu daje znać. Zmęczone ciągłe. Sobie tylko ślepa miłość. Przychodzi taki moment, że kochasz pierwszy raz. Serce znajduje drogę. Nie może w miejscu stać, zmęczone szybkim życiem. Zmęczone ciągłym biciem Gdy nie mogę spać Czy grozi nam polegzit? O tym rozmawiamy w kwestii spornej, a moimi państwa gośćmi są Adam Traczyk i Bartłomiej Nowak. Na sam koniec chciałem porozmawiać z wami o tych mocnych argumentach, które mają Polskę w Unii zakotwiczyć, a także o tej Unii Europejskiej, która może sprawić, że ta Polska w niej zostanie. Czyli porozmawiać o tym, jak zmieni, albo powinna zmienić się Unia i jak być może powinna zmienić się Polska debata na temat tej Unii. I teraz, Bartku, pierwsze pytanie do ciebie. Biorąc pod uwagę, jak, jak przebiega ewolucja postaw w krajach, w krajach także założycielskich Unii Europejskiej, tak? Meloni rządzi we Włoszech, za chwilę może we Francji wygrać Le Pen. Czy nie będzie tak, że ta Unia tak się zmieni, że dynamika, o której mówiłeś, że to jest dynamiczne, dynamiczne ciało, które się cały czas zmienia, że nie okaże się, że inwestowanie kapitału politycznego w decyzje wspólnotowe Okaże się być przeciwskuteczne. No, bo po prostu każdy będzie grał na siebie, i czy taka Unia Europejska będzie wciąż Unią, w której będzie opłacało się być? Ale zobaczmy tak. Georgia Meloni, niby ugrupowanie postfaszystowskie, a jednak jest dosyć proeuropejska. We Włoszech, jak pewnie wszyscy, Kiedyś byliśmy we Włoszech. Tam w każdym najmniejszym miasteczku są wszędzie flagi Unii Europejskiej. To jest znaczące, prawda? Na, na poziomie takich drobnych symboli, na poziomie języka, można mówić, nasza Unia, myśmy podjęli taką decyzję, a nie Unia podjęła decyzję i Coś nam narzuciła. Rozmawiamy o Francji, okej. Okay. Ani Marine Le Pen, ani Jordan Bardella, ani nie mówią o wyjściu z Unii Europejskiej, ani nie mówią Dziś już. o a, Nie, nie, wycofali się z tych pozycji, ani nie mówią nawet o wyjściu ze strefy euro. To też jest znaczące. Więc ta Unia, która może w wyniku demokratycznych wyborów w Holandii, też mieliśmy rząd populistyczny Gita Wildersa. Nic wielkiego się nie stało, tak? Więc to jest wielkie pytanie, czy kiedy mówimy o pokazaniu tych głosów, które są gdzieś tam przeciwne, eurosceptyczne. No najlepiej to się sprawdza właśnie w rządzeniu. To jest oczywiście bardzo trudny moment, ale ch chyba innego sposobu nie ma. I to są rządy, które jakoś akceptują tą logikę europejską. Powiem, gdzie jest czerwona linia. Dla mnie czerwoną linią jest Viktor Orban, to co robi. On zdradza Unię. On występuje, znaczy gdyby rząd Orbana kontynuował... To dla mnie jest nieakceptowalne, że taki kraj jest w Unii Europejskiej. Nie mamy metody, tak. żeby jakikolwiek kraj z Unii Europejskiej wyrzucić. Adam Draczek, czy ta Unia Europejska będzie coraz bardziej dla Polski strawna, czy właśnie wręcz przeciwnie? Z jednej strony nadmierna integracja może prowadzić do nastrojów antyeuropejskich, ale z drugiej strony paradoksalnie, jeśli nastąpią zwycięstwa nacjonalistów, którzy dzisiaj współpracują atakując Unię Europejską, Unię Europejską w różnych krajach będą miały nastąpić te zwycięstwa, to taka Unia Europejska powoli zacznie tracić sens, no bo coraz mniej będzie przynosić poszczególnym krajom, jeśli te kraje będą przeciwko tej Unii występować. I wtedy paradoksalnie obiektywnie korzyści z członkostwa również będą mniejsze. Czy sama perspektywa Unii Europejskiej nie jest zagrożeniem dla polskiego członkostwa w tej Unii? No tylko, że właśnie widzimy, że te przynajmniej zachodnioeuropejskie partie eurosceptyczne, gdy już dochodzą do władzy, nagle stają się europragmatyczne. I nagle się okazuje, że ta Unia Europejska dla nich całkiem dobrze funkcjonuje jest całkiem dobrym wehikułem realizacji interesów narodowych. Jak spojrzymy sobie też na to, co Polska chciała w ostatnich latach osiągnąć w Unii Europejskiej, to nagle się okazuje, że całkiem sporo żeśmy osiągnęli. E, chociażby program SAFE jest znowu takim, tak, taki, takim przykładem. No, narzekaliśmy na Unię Europejską przez lata, że, że nie kontrybuje wystarczająco do, do bezpieczeństwa bezpieczeństwa europejskiego, że polegamy tylko na NATO, polegamy tylko na Stanach Zjednoczonych jako tym kluczowym, kluczowym partnerze i nagle się okazuje, że Unia Europejska odpowiedziała pozytywnie na propozycję Polski w sprawie funduszu funduszu safe. on został wprowadzony w życie, no i będzie w minimalnie okrojonej formie za sprawą weta prezydenta, ale jednak implementowany także w naszym kraju, przyczyniając się i do, do rozwoju przemysłowego, gospodarczego Polski, ale też wzmacniania bezpieczeństwa, więc to widać, że Unia Europejska jest responsywna na, na głosy także, także z Polski. Wydaje się, że Donald Tusk aktualnie dość dobrze też rozpoznaje pewne, pewne emocje związane z Unią Europejską. Właśnie koniec też takiego naiwnego podejścia do Unii Europejskiej, takiego zachwytu Unią Europejską i tym takim no, dojściem do takiego, można powiedzieć, no, cywilizacyjnego raju, do w w którego żeśmy dążyli, takiego połączenia Polski na nowo z Europą, kieruje się taką bardzo asertywną, ale konstruktywną polityką. czy widzimy to chociażby w sprawie negocjacji wokół ETS-u drugiego. Widzimy to także w kwestiach migracyjnych. Potrafi powiedzieć, postawić pewne, pewne granice, których wcześniej rząd Morawieckiego chociażby nie potrafił, na co słusznie zwrócił uwagę Sławomir Mencen. Bardzo, bardzo ciekawa też jego obserwacja, że, że okazuje się, że rząd Donalda Tuska jest twardszy wobec Unii Europejskiej niż eurosceptyczny bardziej, przynajmniej z nazwy, rząd Mateusza Morawieckiego czy Prawa, Prawa i Sprawiedliwości. A to pokazuje, nie protestują. Dokładnie tak, ale to pokazuje na dobrą sprawę, że euroentuzjaści, jeżeli uznamy Donalda Tuska za euroentuzjastę, mają, mają, mają, ale mają większe możliwości wpływania na Unię Europejską zgodnie z kursem eurorealistycznym powiedzmy, czy europragmatycznym, e, niż tacy twardzi eurosceptycy. Trzeba troszeczkę nauczyć się zasad tej gry, którą, którą się kieruje Unia Europejska. Zresztą ja sobie przypominam już lata temu w książce Roberta Krasowskiego, gdy opisywał podejście Jarosława Kaczyńskiego do Unii Europejskiej i krytykował go wówczas, mówiąc, że, no, że Jarosławie Kaczyńskiemu wydaje się, że trzeba pojechać do Brukseli, walność pięścią w stół, krzyczyć jak najgłośniej i wtedy wszyscy się ukną. Wszyscy się to nie tak działa Unia to nie Europejska. Jest Nowogrodzka. To nie jest Być może to nie jest Nowogrodzka, tak nie działa Unia Europejska, ale ta sztuka identyfikowania też i własnych interesów, ale też cudzych interesów i takiej gry coś za coś, kwit pro quo tutaj pokazuje, że nawet eurosceptycy potrafią realnie osiągać swoje interesy, czy eurorealiści swoje interesy w ramach tej obecnej struktury Unii Europejskiej i ona jest responsywna na te korekty. Słuchajcie, i bardzo szybkim tempie chciałbym, żebyśmy po pierwsze obalili mi i znaleźli mocne argumenty. Takie dosłownie minutowe interwencje. Zaczynamy, Bartek od ciebie. Mercosur dla Polski dobry? Warto w niego iść? Tak, dobry. Dlaczego? Zdecydowanie. Zwiększa nasze możliwości eksportowe, są wszystkie tak zwane hamulce, jeżeli coś by się działo na rynkach rolnych i rolnictwo to jest niewielka część Mercosuru. My potrzebujemy dywersyfikacji handlu, czyli otwarcia w takiej dobie, w której i Chiny, i Stany Zjednoczone nakładają cła, my potrzebujemy wejść na nowe rynki, a Polska eksportem stoi no. A poza tym lubimy argentyńską wołowinę oraz Malbeka. Adam Traczyk, ECS i polityka klimatyczna. Dobre dla Polski, czy trzeba reformować albo z niej wychodzić? Na pewno jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, bo jesteśmy w sytuacji wieloletnich zapóźnień naszej transformacji energetycznej i wieloletniego marnowania tych środków ZTS-u i, i takiego rozchodzenia się tych środków, które miały iść, być przeznaczone na transformację energetyczną, a gdzieś zginęły, zginęły w budżecie. Na pewno potrzebujemy bodźców, które pomogą nam transformację energetyczną przeprowadzić w jak najszybszy sposób Sposób, z punktu widzenia też interesu polskiej gospodarki, ale także chroniąc interesy najbardziej potrzebujących Polaków, najbardziej narażonych na, na wzrosty cen energii, stąd Społeczny Fundusz Klimatyczny jest takim rozwiązaniem właśnie też osłonowym i też pokazującym, że Unia Europejska dostrzega wyzwania, które towarzyszą też transformacji energetycznej. Bartek Nowak, czy Polska powinna być takim aktywnym ambasadorem, adwokatem Ukrainy w Unii Europejskiej, czy też jest tak, że im bliżej ta perspektywa wejścia Ukrainy, tym więcej widzimy wad niż zalet? Czy jak Polska się opłaci. no musimy, bo jeżeli chcemy kształtować polityki, które są trudne dla nas w relacjach z Ukrainą, zaczynając od wspólnej polityki rolnej i od polityki spójności, no to tylko aktywna postawa sprawi, że będziemy mieli na to wpływ. Może aktywnie przeciw. Nie, nie, w naszym interesie i to myślę, że tu co do tego jest zgoda również z prawem sprawiedliwością jest to, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej, bo zobaczmy sobie co by było, gdyby Ukrainie odmówiono prawa do Unii Europejskiej. Jak ten kraj najbliższy nam by wyglądał? Adam Traczyk, czy dla Polski to jest dobrze, że uznawane są małżeństwa zawierane, tej samej płci? przepraszam tutaj za um, Karola Nawrockiego, czy to jest dobrze dla Polski, że te małżeństwa są uznawane w Polsce? Polsce, czy też jest to jakieś zagrożenie, bo Unię zaczyna nam się wtrącać sprawy prawno-człowieczo-obyczajowe, jak to woli. Jest to przede wszystkim decyzja Polskiego Sądu, więc e, troszeczkę e, to jest poza porządkiem e, prawnym. W wyniku decyzji SUE, czyli jednak Ale jednak suwerenna decyzja polskiego, polskiego Sądu, Polskiego Sądu Administracyjnego to jest pod tym względem na pewno dobra decyzja, do, dobry aspekt na poziomie cywilizacyjnym dla par jednopłciowych, których prawa będą w większym stopniu respektowane. Jest to pewien kroczek w kierunku większej równości ale znowu jest to bardziej decyzja polska niż, niż europejska. I na koniec Bartku, czy Polska powinna wstąpić do strefy euro, czy jednak złotówka jest dla nas, złote, raczej jest dla nas wartością samoistną i powinniśmy to opóźniać maksymalnie? Jak najszybciej powinniśmy wstąpić, mm. również z tego względu, że mam nadzieję, że w końcu zbudujemy tak zwaną Unię Rynków Kapitałowych. Po prostu Unia, aby liczyć się w świecie, aby sprostać konkurencji Stanów Zjednoczonych, Chin musi poszerzyć tą integrację, a Unia Rynków Kapitałowych jest też związana ze strefą euro i bardzo prosty przykład. Nie, nie musielibyśmy trzymać dzisiaj Narodowych Bank Polski tak wielkiej ilości rezerw. Mielibyśmy to uwolnione, bo to by robił za nas Bank Centralny. Mielibyśmy stabilną po prostu politykę, jeżeli chodzi o, o zarządzanie walutą. Polska Złotów jest słaba. Euro jest drugą najważniejszą walutą na świecie i nie bez powodu prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej są tam. A Polski nie ma. Polska aby była w sercu integracji, powinna mieć euro. I ostatnie pytanie, Adam Traczyk. Czy Unia Europejska to faktycznie jest projekt, którym rządzi Berlin i czy Polsce nie byłoby lepiej, gdyby była poza tą sferą wpływów Niemiec. No na pewno nie, bo Unia Europejska daje nam narzędzia, aby tą, na tą politykę także Berlina wpływać, aby ją e, równoważyć. Wystarczy, że spojrzymy sobie nawet na rozkład głosów w Parlamencie Europejskim. Głos jednego Polaka waży tam więcej niż głos jednego, jednego Niemca. Proporcjonalnie mamy więcej głosów jako Polacy niż mają Niemcy. Jak spojrzymy sobie chociażby na głosowania w, w Radzie Europejskiej, to każde państwo ma, ma jeden głos. Znowu potencjał e, gospodarczy, ludnościowy, polityczny, takich państw jak Niemcy, Francja i tak dalej jest, jest większy niż, niż Polski, a jednak występujemy tutaj jak równy z równym, więc Unia Europejska na dobrą sprawę z punktu widzenia Polski jest taką, taką płaszczyzną, która, czy taką platformą, która pozwala nam boksować powyżej własnej kategorii wakowej. A teraz poproszę Was o takie dosłownie dwuminutowe wypowiedzi na sam koniec skierowane do tych Polaków, którzy nie do końca dostrzegają korzyści z członkostwa, którzy są trochę sceptycznie nastawieni do Unii, nie są może ideologicznie przeciw, ale do których należy przemówić językiem konkretów, dlaczego to członkostwo jest w polskim interesie narodowym. Bartek Nowak, ty zaczynasz. Chcemy być w szerszej wspólnocie, chcemy współpracować z innymi. Unia jest jedynym takim organizmem pokojowym. Unia nie używa siły Państwa do niej się chcą przyłączyć, ona nie musi podbijać państw i nic nikomu, nic złego nikomu się jeszcze nie stało w historii Unii Europejskiej i w zasadzie wszystkie państwa odnoszą tylko korzyści. I Polska jest w taki sposób położona na mapie, że my tutaj nie mamy za bardzo wyboru, bo to jest wybór między Unią Europejską, która okej, okay, jest niedoskonała, ale państwom rozwijającym się, chcącym się modernizować oferuje Kolosalne korzyści, z których Polska już skorzystała, i my, jako Polacy, potrzebujemy, jesteśmy jak najbardziej Europejczykami. To, co się stało po upadku komunizmu, to było absolutnie historyczne wydarzenie, nawet jeżeli niektóre aspekty integracji, nam się nie podobają, to to, że weszliśmy do Unii Europejskiej, że udało się zjednoczyć kontynent, to było strasznie ważne i to są takie rzeczy, o których nie, musimy, nie możemy zapominać poza tymi aspektami finansowymi i gospodarczymi. Jesteśmy tam dla pewnych wartości, bo Polacy są Europejczykami, a Europejczycy współpracują ze sobą, znaleźli dobry sposób na to, aby przełamać istniejące podziały. To nie jest współpraca łatwa, ale lepiej współpracować niż toczyć wojny. I teraz ekspozycja dwuminutowe Adam Traczyk. Wydaje mi się, że kluczowe jest spojrzenie na ostatnie 35 lat Polski, polskiej historii. To jest bezapelacyjnie najlepszy okres w dziejach, w dziejach naszego państwa. Nigdy nie żyło nam się tak dobrze, tak dostatnio, tak pokojowo, w tak można powiedzieć nawet cieplarnianych warunkach. I jednocześnie jak nałożymy sobie to na e, okres naszych relacji z Unią Europejską, to te 35 lat to jest albo droga do Unii Europejskiej, albo bycie w Unii Europejskiej. I Unia Europejska jest jednym z tych czynników, które nam te cieplarniane warunki rozwoju w ostatnich 35 lat latach zapewniła i to nie znaczy, że powinniśmy teraz osiąść na laurach i stwierdzić Unia Europejska dowiozła i być może więcej już nam dowieść nie może, to może poszukajmy swojego szczęścia gdzieś, gdzieś, gdzieś poza nią. Wręcz przeciwnie, bądźmy krytyczni wobec Unii Europejskiej, wyszukujmy jej wad, szukajmy lepszych rozwiązań po to, żebyśmy walczyli o lepszą Unię Europejską, bo Unia Europejska jest naszą Unią, nie jest ciałem zewnętrznym, jest, jesteśmy częścią składową tej wspólnoty europejskiej. Dajmy sobie tą przestrzeń na krytykę też Unii Europejskiej, na większą asertywność, na postawienie się też Unii Europejskiej, dlatego że jesteśmy, czy postawienie się w Unii Europejskiej, dlatego że jesteśmy jej pełnoprawnym członkiem z taką też nową pewnością, pewnością siebie i niemałymi zasługami także dla, dla wspólnoty europejskiej. Więc działajmy po to, żeby te nasze polskie wpływy w ramach tej wspólnoty europejskiej maksymalnie poszerzać, maksymalnie wzmacniać i, e, i budować, ale jednocześnie nie traćmy z, z, z oczu tego, że Unia Europejska jest właśnie tą platformą, która pozwala nam zwiększać naszą suwerenność, zwiększać naszą, można powiedzieć, siłę ognia na arenie e, międzynarodowej i koniec końców jest takim wehikułem także polskiej polskiej potęgi. Szanowni Państwo, czy grozi nam polexit? Polexit grozi nam dlatego, że już nieraz udało nam się w naszej historii zgubić ten złoty róg i zatańczyć chocholitaniec. Wydawało się, że zarówno odrodzona rzecz Rzeczpospolita trwała 20 lat, jak i rozbiory, to nie ma prawa się zdarzyć. Człowiek czyta te książki historyczne. Ja przynajmniej osobiście potwornie się irytuję, jak można było tego nie dostrzec. Jak można było nie dostrzec pewnych procesów historycznych, które doprowadziły do naszych narodowych klęsk. I Poleksit nie jest niczym nieuniknionym. Jest wypadkowo pewnych procesów społecznych i politycznych. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nawet coś, co wydaje się najbardziej odległą perspektywą, tak jak na przykład wojna u naszych granic, może się zmaterializować, jeśli nie będziemy wystarczająco wcześnie reagować. Członkostwo w Unii Europejskiej to jest zarówno nasza cywilizacyjna szansa, jak i osiągnięcie, jak i możliwość tego, żeby kształtować być może po raz pierwszy w naszej najnowszej historii krajobraz europejski bliżej polskiego myślenia, bliżej polskich interesów. Polska jest krajem dumnym, Polska jest krajem bogatym, Polska jest krajem sukcesu i po wielu latach adaptowania się do Unii Europejskiej możemy powoli zacząć adaptować trochę tę wspólnotę Także do siebie. Unia Europejska tak naprawdę w najnowszej historii nigdy jeszcze tak bardzo nie mówiła i nie myślała zgodnie z polskimi interesami. Nie ma żadnego napięcia między polską i europejską tożsamością. Jesteśmy Europejczykami, bo jesteśmy Polakami. Pamiętajmy o tym. Jedynka: polskie radio. Lektury jedynki. Zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Machinalnie począłem wyglądać na podwórze. I oto co zobaczył. W jednym z okien Maruszewicza uchyliła się roleta i przez szparę z boku można było dojrzeć, że ktoś patrzy w naszą stronę. Szpieguje nas ten poczciwiec, pomyślałem. Zwróciłem oczy ku drugiemu piętru od frontu. A masz pociechę. W najdalszym pokoju pani baronowej Krzeszowskiej oba lufciki otwarte, a w głębi widać ją samą, jak przypatruje się lokalowi pani Stawskiej przez lornetkę teatralną. Że też pan Bóg nie ukaże tej jędzy, rzekłem do siebie pewny, że z tego lornetowania wyniknie kiedy skandal. Modliłem się nie na próżno. Kara boska już wisiała nad głową intrygantki w postaci śledzia, który wysuwał się już z lufcika na trzecim piętrze. Śledzia owego trzymała jakaś tajemnicza ręka, odziana w granatowy rękaw ze srebrnym galonem. Spoza ręki zaś co kilka sekund wychylała się mizerna twarz ze złośliwym uśmiechem. Nie trzeba było mojej przenikliwości, ażeby zgadnąć, że był to jeden z niepłacących komornego studentów, który tylko czekał na ukazanie się baronowej w lufciku, ażeby na nią spuścić śledzia. Ale baronowa była ostrożna, więc mizerny studencina nudził się... Przekładał opatrznościowego śledzia z jednej ręki do drugiej I zapewne dla zabicia czasu robił bardzo nieprzystojne miny do dziewcząt z paryskiej pralni Właśnie kiedy zastanawiałem się, że zamach przygotowywany na baronowę Przez studenta ze śledziem spełznie na niczym Wokulski wstał z krzesła i zaczął żegnać damy Tak prędko panowie odchodzą, szepnęła pani Stawska i w tej chwili ogromnie zmieszała się – Może panowie będą łaskawi częściej? – dodała pani Misiewiczowa. Ale safanduła stach, zamiast poprosić pani, żeby pozwoliły mu bywać co dzień albo nawet ażeby go stołowały, co ja niezawodnie powiedziałbym, będąc na jego miejscu, ten, ten dziwak zapytał się, czy nie potrzebują jakich reperacji w mieszkaniu. – O, już wszystko, co było potrzebne, zrobił poczciwy pan Rzecki odparła pani Misiewiczowa, zwracając się do mnie z sympatycznym uśmiechem. Szczerze mówiąc, nawet nie lubię takich uśmiechów u osób w pewnym wieku. W kuchni Stach zatrzymał się sekundę, a że widać drażnił go zapach kalafiorów, więc rzekł do mnie. Trzeba by tu urządzić jaki wentylator albo co. Na schodach nie mogłem już wytrzymać i zawołałem. Gdybyś tu bywał częściej, sam byś poznał, jakie melioracje należałoby zrobić w tym domu Ale co ci obchodzi dom, albo nawet taka piękna kobieta? Wokulski stanął w sieni i patrząc na Rynnę, mruknął He, Gdybym ją poznał wcześniej, może bym się z nią ożenił Usłyszawszy to, doznałem dziwnego uczucia Byłem kontent, a jednocześnie jakby mnie kto w serce kolnął. A tak, yy, to już się nawet nie ożenisz? spytałem kto wie, odparł, może się i ożenię, ale nie z nią. Usłyszawszy zaś to, doznałem jeszcze dziwniejszego uczucia. Było mi żal, że pani Stawska nie dostanie Stacha za męża, a jednocześnie, jakby kto mi zdjął ciężar z piersi. Ledwie wyszliśmy na dziedziniec, patrzę, a pani baronowa wychyla się ze swego lufcika i woła oczywiście do nas. – Panie, proszę! – nagle rozdzierającym głosem krzyknęła – ach, nichiliści! i cofnęła się w głąb pokoju. Jednocześnie o kilka kroków od nas spadł na podwórze śledź, na którego stróż rzucił się z taką drapieżnością, że nawet mnie nie spostrzegł. Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą państwo jutro około 20.50. Jedynka.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 Reklama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 Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Coraz mniejszy ruch na naszych drogach w ten piątkowy wieczór. Warunki jazdy są dość dobre, ale jest też sporo zdarzeń. Informacja potwierdzona, którą najpierw znaleźliśmy na naszej drogowej mapie utrudnień, teraz potwierdzają to drogowcy na autostradzie A4, na odcinku Węzeł Gościsła, Węzeł Kostomłoty. W pobliżu 121 km jezdni w kierunku Wrocławia, gdzie spaliła się ciężarówka i zablokowany był lewy pas jezdni w kierunku Zgorzelce oraz cała jezdnia w kierunku Wrocławia. Teraz jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów w obu kierunkach: i w stronę stolicy Dolnego Śląska i w stronę granicy zachodniej. Nie jest tak dobrze na autostradzie A4 w innym miejscu. Odcinek węzeł francuska, węzeł Murckowska, Katowice 340 km. Tu przewróciła się ciężarówka w dość feralnym miejscu, bo na łącznicy zjazdowej z autostrady na drogę krajową nr 86. W tej chwili nie ma tam możliwości zjazdu z autostrady w kierunku Tychów. Przewidywany czas trwania tego utrudnienia to jeszcze przynajmniej 6 godzin. Droga ekspresowa S8. Odcinek węzeł Nadarzyn, węzeł Młochu. W pobliżu Nadarzyna na 439 km zablokowany został prawy pas ruchu na czas przeładowywania ładunku zepsutej ciężarówki. Jeszcze raz S8. Odcinek węzeł z Duńska Wola Wschód, węzeł Zduńska Wola Zachód. 190 kilometr jezdni w kierunku Wrocławia. Zderzenie dwóch